Jestem alkoholiczką, mam na imię Ewa. bardzo dziękuję za zaproszenie, chociaż dzisiaj mi jakaś choróbsko położyła, także bardzo się źle czuję, ale nie odmówiłam, także dzisiaj wiem, że jaka mnie prosi, to żeby cokolwiek móc powiedzieć, bo jestem w domu. Bardzo dziękuję jeszcze raz Sylwia za, za to, że mogę tutaj dzisiaj być, właśnie między innymi to jest... To jest właśnie niesienie tego posłania, o którym mówi też krok dwunasty. przebudzenie duchowo w rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść to posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach. Ja przyszłam do wspólnoty, jestem trzeźwa od 1 marca 2004 roku. Moją grupą domową jest sposób wyjścia w sobotę o godzinie 17 na warszawskiej Pradze przy pięknej katedrze świętego Floriana, mam sponsor i również sponsoruję. I dzisiaj dzięki łasce Boga jestem trzeźwa, kompletnie nie, nie dostałam tego rozwiązania, które dostałam w postaci czytania wielkiej księgi, kiedy przyszłam do wspólnoty anonimowych alkoholików, iż takiego rozwiązania nie było. Ale ja do dnia dzisiejszego się nie napiłam, tylko dlatego, że bardzo się zaangażowałam w wspólnotę, czyli postawiłam też ten pierwszy krok, uznałam tą bezsilność, te kroki, które dziś stawiałam i stawiam codziennie ze, z moją sponsor i kiedy stawiam te kroki ze swoimi sponsorowanymi, także mogę dzisiaj zobaczyć, że ja je też po omacku stosowałam, kiedy przekroczyłam próg wspólnoty anonimowych alkoholików, za to jestem ogromnie, słuchajcie, wdzięczna. E, piłam do 27 roku życia i to jest taka właśnie gdzieś usłyszałam ostatnio 27 nie, że ludzie albo umierają albo coś ze sobą robią ja kiedy przyszłam do wspólnoty nie było kompletnie młodych ludzi ale e, dostałam coś czego szukałam całe życie dostałam słuchajcie akceptację dostałam miłość dostałam y, zrozumienie dostałam tolerancję taką dostałam drugiego człowieka, który powiedział dobrze, że jesteś, przyszłam bardzo poturbowana życiem, bo żyłam tak jak mówią, mówi krok trzeci, tą samowolą i czwarty, nie, że ja po prostu żyłam po swojemu i się poturbowałam, chciałam cały świat zmienić, naprawić, chciałam wszystkich dostosować do siebie i w rezultacie tak naprawdę tych moich braków i, i wad charakteru, Sięgałam po alkohol, bo kompletnie nie dawałam sobie rady sama ze sobą. Nie? I wydawało mi się, że ten świat jest tragiczny. Bardzo szybko i dzisiaj nie wiem, ja tylko mam swoje doświadczenia. Co jest dobre, co nie jest dobre, nie mam pojęcia. Ja tylko mam doświadczenie, i doświadczenie moje pokazuje, że dla mnie to było super. Ja zostałam, słuchajcie, postawiona do muru, ja trzy miesiące nie piłam kiedy pierwszy raz poszłam z posłaniem do zakładu karnego i chodzę do dzisiaj tam. Zabrał mnie tam człowiek, który bardzo był podobny do mojego ojca. Bo mój tato przesiedział w więzieniu, a ja takich ludzi się nie bałam, także weszłam. Wiecie. I dzisiaj wiem, że to jest działanie siły większej ode mnie samej. Tak jak jest napisane, w naszym programie, że Bóg zrobi dla mnie to, czego ja sama dla siebie nie byłam w stanie zrobić, postawił mi drugiego człowieka i drugi człowiek pokazał mi, wziął mnie za rękę, jak mam życie, kompletnie nie, nie miałam pojęcia po co ja tam idę, kompletnie nie miałam pojęcia, ale miałam doświadczenie takie, że, że tam jeździłam, Y, że wiecie, że mogę się podzielić tym właśnie, wie, co ja powiem, on mówi powiesz właśnie to, jak wyszłaś z takiego środowiska, Nie, że dzisiaj jesteś trzeźwa, wtedy nie miałam y, sponsora i nie, nie robiłam kroków bo, tak, bo nikt tego po prostu nie miał, ale y, jakby y, że chodzę na te mityngi i służę, nie? W, w tamtych czasach, kiedy ja przyszłam do wspólnoty to bardzo y, bardzo taki kul cool był służba służba, nie, ja pamiętam, że na służbę trzeba było czekać w kolejce, żeby ktoś mógł y y służyć, nie, i za mnie decydowali ludzie, tak jak powiedziałam, ja naprawdę dostałam w kość, bardzo w kość, że ja nie dyskutowałam przychodząc do wspólnoty, ludzie wiedzieli lepiej, a to siła wyższa przez ludzi wiedziała lepiej, co dla mnie jest dobre, żeby mnie zatrzymać tutaj w tej wspólnocie, ja bardzo się zaangażowałam, słuchajcie, chodziłam chodziłam na, na terapię, wtedy jeszcze, i, i od, natychmiast, słuchajcie, d, drugi człowiek, zanim właśnie, to ja też jeszcze, jeszcze dostałam, słuchajcie, alkoholika, który tak naprawdę przyprowadził mnie do wspólnoty, nie? Ja tak naprawdę byłam od samego początku zaopiekowana, wiecie, i, i kiedy on mnie przyprowadził na pierwszy meeting, już na drugi powiedział, żebym szukała sobie sama, i poszłam na ten, słuchajcie, pierwszy meeting blisko siebie, ja też szukałam blisko siebie jakichś takich rzeczy, a że u mnie, ja jestem z Warszawy, także wiecie, u mnie jest bardzo dużo tych, tych meetingów i zawsze było, o każdej godzinie, każdego dnia nawet prowadziłam taki meeting, który był który był słuchajcie w poniedziałek i piątek, ja już dwa dni po terapii miałam, że, się, że pójdę tutaj i się nie napiję, że najgorszym dniem dla mnie był piątek, Nie ja szłam do tych słuchajcie ludzi, oni obdarzyli mnie zaufaniem, dali mi klucze i powiedzieli, żebym otwierała salę i prowadziła meeting, kompletnie nie miałam pojęcia, dukałam, bałam się słuchajcie, nie umiałam dobrze czytać, sklecić tego wszystkiego, ale po prostu to urobiłam po prostu to robiłam, ufałam tym ludziom nie? ci ludzie byli dla mnie siłą wtedy większą ode mnie samej jakaś siła mnie tutaj jakby prowadziła i bardzo się jakby w te AA słuchajcie zaangażowałam i jestem w środku tego AA cały czas nie? i dzisiaj z perspektywy czasu to, to jest dla mnie wszystko super słuchajcie chodziłam, ktoś jak prosił o jakąkolwiek pomoc ja dzisiaj myślę, że ja nie miałam, słuchajcie, wyjścia, nie miałam żadnej alternatywy, tak jak jest napisane, miałam dwa wyjścia, albo żyć tak jak żyłam do nędznego końca, czyli umrzeć dla mnie, albo wziąć to, co mają inni do zaoferowania. I ja brałam to, co mają inni do zaoferowania, bo ja dotknęłam naprawdę swojego dna i dzięki Bogu, że dotknęłam dna słuchajcie, dlatego ja do dzisiaj nie dyskutuję z niczym ani z nikim miałam przebłyski takie, kiedy chciałam, słuchajcie, myślałam, że wyzdrowieję z tej choroby bo nie miałam też takiego rozwiązania, o którym właśnie często teraz powtarzam, nie wydawało mi się, słuchajcie, że ja coś zrobię nie będę piła kilka lat stanę dobrze wiecie, na nogi, podreperuję się i będę żyła swoim życiem, tylko bardzo szybko tak jak jest napisane w naszej literaturze, że choroba jest podstępna, potężna i przebiegła i ona mnie złapie w szpony swoje, nie? Ja zobaczyłam, że mój problem nie polega na tym, że ja piję alkohol, nie? Tylko mój problem zaczyna się w mojej głowie, tak naprawdę w mój sposób myślenia, nie? I to jak ja myślałam i jak ja działałam, a poprzez właśnie tą pracę zmieniła mi się ta perspektywa. I tak słuchajcie... Tak jak Wam mówię, szłam cały czas przez te, w tej wspólnocie, słuchajcie, z małymi dziećmi. Ja naprawdę miałam taką siłę potężną ducha, wstąpiła we mnie taka siła, że ja, słuchajcie, szłam, jak trzeba było, wszędzie. Wiecie, ja urodziłam dziecko, będąc we wspólnocie moja córka ma dzisiaj 16 15,5 roku. I ja nigdy nie rezygnowałam ze służby. Ja w ciąży, pamiętam, urodziłam tą córkę i nie, nie byłam, yy, mówiłam, że będę w sobotę na przykład w więzieniu, to moja rodzina tak bardzo widziała, że to mnie pomaga, że oni pozwalali mi to robić, nie, żebym ja tam pojechała, bo ja stamtąd wychodziłam, słuchajcie, przemieniona. To były magiczne miejsca. Te magiczne miejsca dawały mi to, co dawał mi kiedyś alkohol. Ja w ogóle wychodziłam stamtąd inna. Swobodna taka. Lęków nie miałam. Nie akceptowałam y, y, moich domowników, nie siebie. ja I bardzo mnie ciągnęło w takie miejsca, żeby iść. Nie? Ja, ja zobaczyłam, że to najbardziej działa. To tabletka była, która najbardziej, słuchajcie, działa. Że ja mogłam wtedy odczepić się od siebie. Nie skupiać się na tym. Nie, nie skupiać się, to wtedy jeszcze nie robiłam kroków, nie, nie skupiać się na sobie, nie, dopiero później zobaczyłam, że to jest właśnie istota moich błędów i to ja mam robić, bo to działa, bo to jest na mnie lekarstwo, kiedy zaczęłam ze sponsorem robić te kroki, nie, I, i doszłam do takiego jakby momentu i ja chciałam to robić, chciałam tego stanu, słuchajcie, nie wiem, czy niewielokrotnie było naprawdę mi ciężko, wymówki miałam, kiedy było tak jak ciepło, nie, to mówię, na grilla pojadę, tam, tamto, czy coś, ale wiedziałam, słuchajcie, jedno takie miałam z tyłu głowy, że jak ja nie pójdę na ten meeting, to ten meeting się nie odbędzie. A obiecałam tym dziewczynom, że będę i słuchajcie, i to mnie trzymało, żeby uczyłam się tutaj, żeby dotrzymywać słowa. Że ja mogę iść, nie? że ten, ten meeting od 10 był do 12, że ja mam cały dzień tak naprawdę, nie, ale żebym się uczyła i to mnie tak naprawdę też uczyło takiej odpowiedzialności, żebym była odpowiedzialna, zobaczyłam słuchajcie, że ci ludzie, jak, o, jak ja przychodzę tam do nich, oni zaczynają się otwierać, oni zaczynają y, jakby ze mną się bratać, oni potrzebują jakby takiego człowieka, który jest częściej, żeby mogli się otworzyć, I ja zobaczyłam, że mi to bardzo pomaga, nie? i zaczęłam i chciałam to, słuchajcie, robić, nie, i cały czas jakby byłam w służbie, jedna mi się służba kończyła, byłam, u mnie tutaj w praskim szpitalu był taki detoks, w którym ja miałam ogromny sentyment, bo ja tam pierwszy Pierwszy raz w życiu, kiedy wylądowałam w szpitalu i od tamtej pory nie piję, zeszłam właśnie na ten, na ten detoks i tam było takie magiczne miejsce dla mnie, wiecie, ja chodziłam tam przez pierwsze lata, 3, 4, 5, kiedy był ten meeting i też tam zaangażowałam się w służby i tam też jakby byłam koordynatorem tego, tego detoksu, wiecie, i to były dla mnie magiczne miejsca, to była środa i ja pamiętam jak dziś, chociaż to było y, dosyć dawno I, i ten meeting tam słuchajcie, był w środy i ta środa była fantastyczna dla mnie, jak ja niekiedy przychodziłam w różnych stanach, bo nie wiedziałam co, co mi jest, wiecie, kie, często y, nie zdawałam sobie sprawy, że ja jestem właśnie skupiona na sobie tak bardzo, że ja, bo, że mi się chce, wiecie, pić, że to, ale szłam, słuchajcie, na ten detoks, tak jak Bill pisze, w swojej opowieści i dokładnie to ja, ja czułam: nie? kiedy wszystko inne zawodzi, praca z innymi pozwala mi przetrwać. Nie? I rzeczywiście tak było: ja to kupiłam: nie? że ja idź do tamtego szpitala, tak jak on pisał, idź do tego szpitala, do tych ludzi. Słuchajcie, i zobaczyłam tych ludzi, patrzyłam tych ludzi, którzy wychodzili z tymi strzykawkami, z tym wszystkim, z tymi welflonami a ja miałam ogromną wdzięczność, że dzisiaj się nie napiłam nie? i mogłam podzielić się swoim doświadczeniem, czego doświadczam, jak mnie doświadcza te, to, że ja tutaj właśnie przyszłam do nich, nie? że dzisiaj mogę zrobić im tą herbatę, że jestem trzeźwa, a niedawno tutaj byłam i byłam tym pacjentem i do dzisiaj też to robię. Nie? Do dzisiaj, słuchajcie, raz w miesiącu chodzę do więzienia, raz w miesiącu chodzę na terapię dzielić się swoim doświadczeniem. Raz w miesiącu chodzę na Marywilską, to też założył świętej pamięci Marek Kotański, tam są cudowni ludzie i raz w miesiącu chcę chodzić, wiecie, na detoks. Nie Ostatnio też byłam po, wie, po dużej przerwie i oczywiście też sponsoruję I, i to mi bardzo pomaga, słuchajcie, mnie to umacnia w ogóle. I ja to wszystko robiąc we wspólnocie po wielu latach zaczęłam przenosić na dom tak we wszystkich moich poczynaniach, w pracy, nie, że ja to wszystko, co mnie wspólnota uczy, tej służby, tego patrzenia na drugiego człowieka, słuchajcie, tej, tej tolerancji, zrozumienia, cierpliwości, to ja te wszystkie zasady staram się wprowadzić w domu, w pracy, tam gdzie jestem, że dzisiaj widzę drugiego człowieka. Nie pamiętam, jak moja sponsor mi powiedziała, że wszystkich mam traktować jednakowo. Wszystkich napotkanych na mojej na drodze ludzi, czy on będzie taki, czy nie taki. Wiecie, to nie było dla mnie łatwe, ale staram się to robić. Mam to gdzieś tam w głowie. Nie pytam się, czy jestem twórcą zamieszania, czy, czy harmonii w tym, w tym wszystkim. I to naprawdę mi, słuchajcie, pomaga, nie? że ja to, że robię właśnie te rzeczy we wspólnocie to one pomagają mi w codziennym życiu, w codziennym, słuchajcie, życiu. I to dokładnie, słuchajcie, właśnie to, że dzisiaj też nie odmawiam, nie? Dzisiaj też to, co właśnie w głowie miałam różne, bo nie czuję się naprawdę dobrze, jestem osłabiona. I też, słuchajcie, moja głowa jest najgorszym przeciwnikiem dla mnie ciągle się jak przebudzałam, to mówię, może napiszę do tej Sylwii, może kogoś znajdę, a może kogoś nie, ale za chwilę mówię, zaufaj Bogu, zaufaj Bogu, może dasz radę, nie? I zobaczcie, i rzeczywiście tak jest, nie? Jeszcze dzisiaj rano miałam czytanie ze sponsorowaną i dzisiaj widzę, że dzięki temu, że ja to robię, słuchajcie, że dotrzymuję tego słowa, to mnie bardzo pomaga i mnie wzmacnia, ja wtedy odzyskuję pokój, pokój i tą równowagę, której nigdy nie miałam, nie? nigdy, ciągle byłam jakaś tam, wiecie, no poddenerwowana, podminowana bo byłam właśnie twórcą zamieszania swojego życia cały czas, a a, a ten właśnie, ten krok pozza, pozwala mi wzrastać nie wiem jaka to jest wielka tajemnica słuchajcie i magia wstałam rano i, I też nie, nie chciało mi się, wiecie, nie wiem, czytać z tą właśnie moją sponsorowaną, ale kiedy otwieram tę książkę, zaczynam to robić, to coś się dzieje w moim umyśle, ja nie mam pojęcia co to się dzieje, słuchajcie, ja dostaję takiej siły, tak jak jest napisane, nie, że jakaś nowa, nowy przypływ energii we mnie, we mnie wiecie, wchodzi nie? i ja zaczynam tą energią żyć i miałam siłę cokolwiek jeszcze w tym, w tym domu dzisiaj zrobić nie koncentruję się dzięki tą, wiecie, na sobie nie nie, wiecie, nie wydzwaniam do, do całego świata to co całe życie lubiłam robić, że jaka jestem teraz i co to będzie, jestem chora nie mogę to, nie mogę tamto, nie mogę wam to, umówiłam się dzisiaj też miałam iść na meeting, na, właśnie na tą terapię, nie na, ale jestem też, mam być odpowiedzialna i to mnie uczy moja sponsor, że jestem chora, a człowiek chory jest w domu, nie idzie do ludzi, nie, ja dzisiaj nie poszłam do tych ludzi, zadzwoniłam tylko na, na meeting, bo to nie na, na posłanie tam gdzie chodzę, zadzwoniłam tylko do znajomych, którzy mieli jechać, że ja po prostu nie, nie pojadę, nie? że ja zostaję słuchajcie, w domu, i ja się tego uczę, właśnie tak jak jestem kawałek drugiego, tego, drugi, druga część tego, tego kroku, nie, że we, we wszystkich moich poczynaniach, nie? że ja mam być dzisiaj odpowiedzialna, bo mnie tego uczy program 12 kroków, który stosuję cały czas, przez cały dzień nie? 24 godziny yy, na dobę wiecie? i to jest dla mnie coś niesamowitego wiecie? dzisiaj to dzisiaj jest błogosławieństwo bo dzisiaj yy, większy pakiet mam bo dzisiaj mogę przekazywać te rozwiązanie, tak jak jest napisane właśnie te, yy, doświadczyłam tej zmiany psychiki poprzez, yy, patrzę zupełnie inaczej na to wszystko poprzez stawianie tych kroków Dzisiaj jest ogromną frajdą dla mnie, że mogę przekazywać to drugiemu człowiekowi, czyli mieć dla niego, słuchajcie, czas. To jest ogromna, ogromna tajemnica i magia. Ja nie mam pojęcia, słuchajcie, jak to się dzieje, że ja ten czas na to wszystko, słuchajcie, znajduję. Nie, wiecie, moja sponsor powiedziała na ostatnim spotkaniu, żebym, żebym tyle czasu poświęciła AA, jak, poświęci, jak poświęcałam alkoholowi. Czyli jak zdobywać alkohol, jak, jak się tam wiecie produkowałam, ile czasu marnowałam na myślenie i jak tam łaziłam to zdobyć. Nie? I żebym tylko to i nic więcej nie muszę robić. Nic więcej nie muszę robić, tylko tyle samo czasu y, dać AA, co dawałam temu, nie, ja mam ogromne rezultaty, nie, ja mam ogromne rezultaty tego, jak to robię, ale nie było tak zawsze, wiecie, no nie było tak zawsze, bo moja głowa ciągle podpowiadała mi różne rzeczy i też schodziłam z tego, nie? też schodziłam, i moje takie powiedzenie, ktoś, kto jest dłużej w A, to wie o czym będę mówiła, że teraz to niech inni robią, ja już się narobiłam tyle, wiecie, i ja nie wiedziałam, że jestem w pułapce, że ja sama na siebie biorę bata, kręcę bata, bo ja jestem alkoholiczką codziennie, a mi się wydawało, że ja wyzdrowiałam może już, wiecie, no nie piję na przykład 10 lat, to ja już nie muszę tych rzeczy robić, teraz będę zajmować się innymi rzeczami, owszem, ja dzisiaj zajmuję się wszystkim wszystkim, nie, i jestem w pracy, i, i, i w relacji, e, i jestem babcią, słuchajcie, i, i, i, i jestem w AA, ale nic nie może stanąć, i nie stanęło, słuchajcie, przed AA, nic kompletnie, nie? i myślę dzisiaj, że dzięki temu tylko jestem trzeźwa, to tak silne pragnienie miałam tutaj pozostać, tak silne pragnienie miałam przestać pić, tak bardzo ufałam tym ludziom, że oni mają coś, słuchajcie, że jak ja jestem w relacji o rok mniej niż nie piję, i mój przyjaciel, który jest ze mną 18 lat teraz będzie, wiedział, że to jest dla mnie tak bardzo ważne i nigdy nie, stawa, nie staje mi na przeszkodzie, słuchajcie. I on to naprawdę szanuje. Bo on dzisiaj powiedział, że czerpie z tego, bo on ma spokój, ja go nie kontroluję, to co robiłam, nie użalam się słuchajcie, ciągle mówiłam tak jak teraz miał skończyć na przykład jakąś rzecz w pracy nie, i nie było go przez ten weekend, dzisiaj też go nie było, dopiero przyszedł i ja ciągle robiłam mu dym, że w ogóle co ja mam za życie? nie ma go w domu, jestem sama, tak jak byłam, to może się rozstaniemy i w ogóle, ja będę sama, bo i tak jestem sama i ciągle się, słuchajcie, nakręcała mnie, a dzisiaj ten wolny czas, bo już mam dzieci dorosłe, moja córka poszła do koleżanki, ja jestem sama, ja spożytkowałam, słuchajcie, to nie na rozmowę z innymi ludźmi, na czytanie, słuchajcie, wielkiej księgi, na czytanie 12 na 12, dzwoniły do mnie moje sponsorowane, pytały mnie, ja wykonywałam telefony też pytać co u innych i ja mam spokój, słuchajcie, I ja się tak nie zachowuję jak się zachowywałam, ja wykonuję to co do mnie należy i to jest dla mnie błogosławieństwo, słuchajcie, tak jestem wdzięczna, AA. Tak jestem wdzięczna za to rozwiązanie, które dostałam w wspólnocie, że ja naprawdę już nic nie muszę szukać, ja mam naprawdę wszystko. Pod warunkiem, że codziennie rano wykonam pewne rzeczy, które mam do wykonania. Naprawdę tego jest niedużo, tylko mój umysł alkoholowy mówi, że co, ty, ty nie możesz, ty jak to, ty musisz teraz zajmować się tym więcej, tam tym więcej. Oczywiście, ja wtedy ten czas mi się wydłuża i ja wtedy jestem bardziej, wiecie, bardziej jestem spokojniejsza i mam dzięki temu, że to robię, to mam siłę na dźwiganie tego, co, co los mi stawia na mojej drodze, nie? te trudne różne sytuacje, które, które są. Ale ja dzisiaj szukam rozwiązania na to i wiem, że doświadczam tego, że jak czym więcej robię tego, tym łatwiej mi jest być z tym drugim człowiekiem i być z nim, słuchajcie, nie tak jak mieszkam tutaj z moją mamą od dwóch lat, które w ogóle to nie były moje plany i to też jest dla mnie służba i to jest, słuchajcie, i to Bóg, tak jak powiedziałam na początku, On robi dla mnie to, czego ja sama nie jestem w stanie, kompletnie to nie były moje plany, ja nie chciałam takich rzeczy robić, tym bardziej, że nigdy moja mama nie była ze mną, ja miałam ogromną urazę, żebym ja nie, nie miała tych narzędzi, postaciu kroków, moją sponsor, za którą jestem ogromnie wdzięczna, która mi pokazała, nie byłabym w stanie dzisiaj służyć temu człowiekowi, nie, wykąpać ją, zatroszczyć się o nią, żeby kupić jej wygodniejsze buty, bo jest po udarze, wiecie, żeby jej na przykład, wiem, że lubi jakąś gorzką czekoladę, żeby jej przynieść tą gorzką czekoladę, nie byłabym w stanie, słuchajcie, tego robić, bo ja bym nie miała tej siły, a tą siłę zdobywam poprzez to, że jestem w środku, czyli w centrum AA. I to, że jestem w tym centrum, to to przenosi się na mnie. Ja wtedy jestem inna dla tej mojej mamy. Nie powiem, że ją kocham, bo bym skłamała, ale staram się patrzeć na nią jak na chorego człowieka. I rozumieć, że nie mogła mi sama dać tego, czego sama nie miała nie była w stanie, dała mi to co potrafiła, dzisiaj widzę słuchajcie, za co mogę być wdzięczna mojej sile wyższej że ja, moja mama jest jakby odnośnik mnie kiedy ja piłam Nie, że jak ja nie będę tego robić to jestem typem depresyjnym że będę siedziała w jednym miejscu i wyląduję w wariatkowie albo gdzieko nie wiem albo się po prostu powieszę tak jak to robią alkoholicy Tutaj we stolicy słychać jest co, co chwila, nie? I mam dzisiaj wybór. Ja nie wiem, jaka siła wyższa ma dla mnie plan. Jak, dlaczego to tak się zadziało, nie? Miałam lepsze relacje z tatą, mój tata odszedł, a mama mi zostawił. Być może dzisiaj wiem, że dlatego, żebym bardziej zbliżała się do tej siły większej ode mnie samej, żebym bardziej była zależna od niej i żebym robiła bardziej te rzeczy, bo te rzeczy mi pomagają być użyteczną dla innych i myślę, że na tym zakończę, jak będziecie chcieli jakieś pytania, to bardzo proszę, bardzo dziękuję Wam, że, że mogę tutaj z Wami być, nie, że dobrze, yy, to działa lepiej chyba niż ta aspiryna, dziękuję Wam kochani.